Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym mini-wykładzie chciałbym opowiedzieć o klasycznym ideale kształcenia. Edukacja klasyczna jest nie tylko zbiorem określonych metod nauczania czy wychowania. Te metody wynikają z pewnej specyficznej filozofii kształcenia. Muszą zatem ogniskować się wokół pewnych celów, czy też koncepcji Człowieka. Źródła omawianej koncepcji znajdujemy już u pisarzy i filozofów starożytnych, a kontynuację w, tradyc w tradycyjnej myśli katolickiej. Znakiem rozpoznawczym tradycyjnej pidei jest solidne wykształcenie poparte rozległą, merytoryczną wiedzą, a także znajomością języków klasycznych, takich jak łacina. Czy Dzięki tym językom budowana była cywilizacja zachodnia. Równocześnie edukacja klasyczna akcentuje konieczność uprawy ludzkiej natury. Tak, aby młody człowiek opanował podstawowe popędy i ukształtował swój charakter. Pedagogia, pedagogia klasyczna jest zatem zbiorem metod ukształtowanych na gruncie klasycznej filozofii greckiej oraz chrześcijańskiej, które dążą do usprawnienia wszystkich wymiarów funkcjonowania życia człowieka. W efekcie tego usprawniania jest on zdolny realizować swoje cele doczesne oraz wieczne. Ideałem wychowawczym starożytnych Greków był człowiek moralnie piękny. Mówiono o ideale kalokagati, wszechstronnie wykształcony oraz udoskonalony przez zdobywane cnoty i sprawności. W greckiej paidei kładziono duży nacisk na słowo morphosis, oddawane najczęściej jako formowanie i kształtowanie. Tę informację podaje za Wernerem Jegerem i za jego książką Wczesne chrześcijaństwo i grecka Paidea Bydgoszcz 2002. Pochodzenia tego słowa należy doszukiwać się w pismach ówczesnych filozofów, a szczególnie w systemie stworzonym przez Arystotelesa. Forma obok aktu była jednym z podstawowych terminów metafizyki mędrca ze Stagiry. To dzięki niej z materii formował się odrębny byt. Analogicznie, na gruncie Pajdei, dzięki kształtowaniu poszczególnych sprawności urabiano naturę tak, by wyłonił się z niej udysponowany do życia człowiek. Materią była zatem natura, wzorem kalokagatia, pewien ideał wychowawczy. Ale ktoś, kto zmierza do pełni szczęścia, Musi wybiegać myślą poza doczesność. Dopiero chrześcijańskie spojrzenie na teorię cnót nadaje jej transcendentalny wymiar. Pedagog Fryderyk Wilhelm Ferster zanotował w związku z tym następujące zdanie. Chrześcijaństwo jest największym zdarzeniem w pedagogice. Cytat ten pochodzi z jego książki Religia i kształcenie a kształcenie charakteru. Perspektywa wieczności sprawia, że życie, że życie ludzkie odnajduje swój sens. Teraz już usprawniamy ciało i ducha nie tylko na te krótkie, ziemskie chwile, ale przede wszystkim by być udysponowanym do zdobywania wieczności. Zastanówmy się teraz nad poszczególnymi elementami, że tak powiem, czy drobnymi celami, szczegółowymi celami, które składają się na ten ideał kształcenia, o którym tutaj mówię, na ten właśnie klasyczny ideał edukacji. Zatem, jakie są formalne i teoretyczne sprawności umysłu? Bo od tych sprawności rozpoczniemy. Kształcenie umysłu polega na formowaniu konkretnych sprawności z nim związanych. Sprawności te można podzielić na formalne oraz celowe. Formalne służą ogólnemu udysponowaniu umysłu do skutecznego poszukiwania prawdy. I są to czytanie, pisanie, wnioskowanie, pamięć, liczenie, sprawne posługiwanie się mową i tym podobne. Bez nich zdobycie wykształcenia jest niemożliwe. Dobrego wykształcenia jest niemożliwe. Z kolei sprawności celowe wiążą się już z konkretnymi treściami, jakich nauczamy czy jakich się uczymy. I można je podzielić na sprawności umysłu teoretycznego oraz praktycznego. Wśród tych pierwszych wyróżnia się między innymi mądrość, która daje odpowiedź na najważniejsze, pytanie, na najważniejsze pytania o człowieka, prawdę, byt, Boga. I wiedzę, czyli teoretycznej wiadomości z danego, konkretnego już przedmiotu czy dziedziny wiedzy. Z kolei praktyczne sprawności, czyli sztuki, polegają na swoistej współpracy umysłu i ciała. Na przykład rąk w tworzeniu rzeczy pięknych i użytecznych. W tym kontekście mówi się przede wszystkim o, właśnie o sztukach pięknych oraz o rzemiośle i technice. Podstawowym celem nauczania powinno być zdobycie mądrości, która jest szczególnym rodzajem wiedzy, łączonym niegdyś z metafizyką, jak to zauważył ojciec Jacek Woroniecki w swojej słynnej katolickiej etyce wychowawczej. Nadrzędność mądrości w stosunku do innych sprawności umysłu wynika z tego, że jej zadaniem jest przeniknięcie niezmiennych, wiecznych prawd wpływających na życie świata i ludzi. Dlatego już w starożytnych kulturach, a nawet wśród prymitywnych plemion pogańskich, elity kształcono w oparciu o tradycje, wierzenia, mity, bajki, ojczystą historię ów powrót do najprostszych form pierwotnych kultury, polityki, historii, sprzyja poznawaniu niezmiennych zasad, niezależnych od epoki, dając szersze spojrzenie na prawidła rządzące ludzkim życiem. Prawidłowość tę zauważył już Fryderyk Wilhelm Förster w takiej swojej książeczce Stare i nowe wychowanie. Obecnie w szkołach kładzie się większy nacisk na zdobycie wiedzy. Wiedza doskonali umysł w poznaniu pewnego rodzaju rzeczy, jak zauważył święty Tomasz Zakwino. Dotyczy poszczególnych przedmiotów szkolnych i powinna wspomagać rozum na drodze do mądrości. Oparta jest na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych. Utwierdza umysł w pewnej mechanicystycznej wizji świata, która wdraża np. do postaw agnostycznych, co zauważył Profesor Piotr Jaroszyński w książce Patrzmy na rzeczywistość. Warszawa 1998. W tradycji klasyczno-tomistycznej wyróżniono jeszcze jedną sprawność umysłu teoretycznego. Pojętność lub jak wolą inni inteligencja, z grecka synesis). Chodzi o pewną błyskotliwość w myśleniu i pojmowaniu, równoległą do prasumienia, czyli synderezy w moralności. I choć Tę sprawność można w pewnym stopniu wyćwiczyć, wydoskonalić. W dużej mierze ma ona jednak charakter wrodzony. Teraz kilka zdań na temat praktycznych sprawności umysłu. Obok teoretycznych dyspozycji umysłu filozofowie opisywali jego praktyczne umiejętności zwane sztukami. Już w ramach sztuk wyzwolonych wyróżniano umiejętności mówienia i argumentowania retoryka. Czy pisania, czytania, logicznego rozumowania i wnioskowania, liczenia, rysowania, wykreślania, grania na instrumentach muzycznych. To wszystko mieściło się właśnie w ramach sztuk wyzwolonych. Przyjęło się jednak dzielić praktyczne sprawności umysłu na dwie główne grupy: sztuki artystyczne, na przykład rzeźbiarstwo i techniczne, np. budowa samochodu, szycie butów. I tym podobne. Współczesne wytyczne ministerialne kładą co prawda silny nacisk na kształcenie umiejętności, lecz podporządkowują je celom ideologicznym, gospodarczym i politycznym zamiast ogólnokształcącym. W efekcie programy preferują umiejętności praktyczne kosztem mądrości, a nawet wiedzy. Klasyczna pedagogika akcentowała wyższość sprawności ogólnej. Umysłowy, które służyły podstawowemu rozw rozwojowi człowieka nad tak zwanymi sztukami niewolniczymi, artes serviles. W praktyce ta wyższość przekładała się na położeniu większego akcentu właśnie na kształcenie ogólne, a dopiero w następnej na st kształcenie stricte zawodowe. Współczesne przestawienie tej kolejności, to znaczy preferowanie przedmiotów, o charakterze praktycznym i użytecznym owocuje obniżeniem poziomu intelektualnego, a tym samym na przykład większą podatnością na manipulacje polityczne. Wspomniałem wyżej o sztukach niewolniczych. O co chodzi? W starożytności ludzie wolni zdobywali ogólne wykształcenie zgodnie z ideałem Enkiklios Paidea, ucząc się nauk i sztuk odpowiednich dla ich pochodzenia społecznego, to znaczy sztuk wyzwolonych. Artes liberales uczyły umiejętności liczenia, pisania, przyjmowania, logicznego wnioskowania, czy też rozwijały ogólne predyspozycje intelektualne. W przeciwieństwie do nich, ludzie niższego stanu i niewolnicy przeważnie nabywali umiejętności w ramach sztuk niewolniczych. W ich ramach główne zadanie sprowadzało się do wykorzystania zwinności i siły do wytworzenia przedmiotów użytkowych kosztem rozwoju intelektualnego. Przez wieki zmieniały się stosunki i ustroje społeczne. Praca fizyczna uzyskała w cywilizacji łacińskiej, czyli katolickiej, inny wymiar niż w pogańskiej starożytności. Przed Chrystusem wszyscy są równi. Człowiek wykonujący prace fizyczne odpowiada przed Bogiem tak samo, jak ten, którego praca ma wymiar stricte intelektualny. Nie można nim pogardzać, ani go lekceważyć. Niemniej z doświadczeń antycznych wypływa ważny wniosek dla współczesnych systemów edukacyjnych. Polityka oświatowa powinna być tak zorganizowana, aby wszechstronne wykształcenie ogólne zawsze wyprzedzało kształcenie użyteczne, czyli zawodowo. Najpierw trzeba ogólnie usprawnić człowieka, wyzwolić w ramach indywidualnych potencjalności, czyli talentów i innych możliwości, a dopiero później kształcić w ramach sprawności użytecznych, czyli zawodowo-rzemieślniczych. Ta wiara w zbawienną moc sztuk niewolniczych jest symptomatyczna dla piewców nowego świata. Lenin krytykował tradycyjny ideał wykształcenia, wychodząc z pobudek klasowych. Dawna szkoła twierdziła, że pragnie stworzyć człowieka wszechstronnie wykształconego, że udziela nauki w ogóle, mówił na zjeździe konsomołu I dalej. Wiemy, że to było na, wskur, na wskroś kłamliwe, gdyż całe społeczeństwo było oparte i trzymało się na podziale lu ludzi na klasy, na wyzyskiwaczy i uciskanych. Tak twierdził, tak mówił Lenin na trzecim wszechrosyjskim zjeździe konsumowów w 1920 roku, cytuję za Nadezhdo Krupską, Wybór Pis Pedagogicznych Warszawa 1951. Tak, podpierając się ideologią walki klas i odpowiednio reformując oświatę, komuniści organizowali system panowania nad masami ludzkimi. Masami ludzkimi, w cudzysłowie, oni. Taki właśnie, tak, takimi terminami się posługiwali. Analogicznie postępowali naziści, którzy za jedno ze swoich głównych zadań uznali przekształcenie Polaka w wiecznego robotnika sezonowego. Teraz przejdźmy do cnót obyczajowych. Woźnicą cnót jest roztropność umieszczana zazwyczaj gdzieś na granicy pomiędzy umysłem praktycznym a cnotami obyczajowymi. W swej istocie jest ona umiejętnością działania i pokierowania własnym życiem. W literaturze wyróżnia się trzy zasadnicze cnoty jej pokrewne. Rozwagę, która usprawnia do dobrego namysłu oraz rozsądek i przytomność umysłu, dokonujący osądu nad daną rzeczą. Cytu cytuję za świętym Tomaszem z Sumy Teologicznej o Warto podkreślić, że często wiedza na dany temat nie wystarcza do dokonania właściwego wyboru życiowego. Potrzebna jest właśnie owa umiejętność namysłu i rozsądzania. Prace nad wychowaniem roztropności powinny wspierać również cnoty wspomagające, takie jak pamięć, gotowość na pouczenie, domyślność czy zmysł rzeczywistości. Roztropność wskazuje, cel cnotom obyczajowym. W przypadku sprawiedliwości ukierunkowuje wolę na dobro i obowiązki konieczne do spełnienia. Obejmuje ona m.in. obowiązki, jakie powinien spełniać każdy człowiek względem Boga, Ojczyzny, Rodziny i pozostałych bliźnich. W perspektywie wieczności powinniśmy pamiętać o pogłębianiu miłości do Stwórcy, unikać bałwochwalstwa, czy spełniać przykazania i prowadzić pobożne życie. Powinności dotyczące ojczyzny odnoszą się m.in. do takich kwestii jak posłuszeństwo prawu społecznemu, szanowanie kultury społecznej, spełnianie obowiązków zawodowych, przestrzeganie praw kraju, poznanie kultury narodowej, czy kształcenie gotowości czy kształcenie własnej gotowości obrony ojczyzny. To cytuję za Ojcem Feliksem Bednarskim, za książką Katechizm Harcerski, Rzym 1963 rok. Naród jest rodziną rodzin. Zatem, prawidłowe wychowanie do patriotyzmu niemożliwe jest z pominięciem wdrażania młodzieży do posłuszeństwa, wdzięczności i szacunku w stosunku do rodziców, dziadków, dalszej rodziny czy nauczycieli. W końcu sprawiedliwość wymaga również prawego zachowania względem bliźnich, np. przez poszanowanie dla ich zdrowia, mienia oraz nieszkodzenia im przez obmowy i kłamstwa. Z kolei kształcenie prawej woli powinno być uzupełniane również dążeniem do panowania nad popędami do przyjemności i o tym, tym zajmuje się cnota umiarkowania oraz opanowanie strachu, czym zajmuje się cnota męstwa. Pomijanie wstrzemięźliwości przez postępowych pedagogów jest przejawem pewnej niekonsekwencji. W imię czego człowiek, którego myśli zaprzątane są troską o własne ja, będzie tolerował potrzeby drugiego człowieka. Braki w formowaniu cnoty wstrzemieźliwości automatycznie zatem wykluczają dialog i tolerancję, o której dzisiaj tyle się mówi. Wreszcie ważną rolę w kształceniu mocnego szkieletu moralnego odgrywa wspomniana przed chwilą cnota męstwa. Trudno wyobrazić sobie pełnię człowieczeństwa bez takich zalet charakteru jak cierpliwość, długomyślność, odwaga cywilna, czy wielkoduszność. Niewątpliwie wzrost liczby samobójstw oraz ogólne osłabienie kondy kondycji psychicznej ludzkości w ostatnim stuleciu koreluje z zaniedbaniami w wychowaniu męstwa. Teraz kilka zdań na temat sprawności fizycznej. Koncentrując się na dyspozycjach umysłowych i obyczajowych nie można zaniedbywać pracy nad usprawnianiem ciała. Starożytność dawała w wychowaniu fizycznemu priorytetowe znaczenie. Pierwsze systemy wychowawcze opierały się na ćwiczeniach fizycznych, sposobiących do służby wojskowej. Czasy nowożytne wypaczyły znaczenie sportu przez włączenie go w machinę show biznesu. Zadaniem wychowania fizycznego jest hartowanie ciała, by wspomagało rozwój duchowy młodzieży. Ojciec Felix Bednarski definiuje, definiuje kulturę fizyczną jako organiczny zespół przymiotów i sprawności stworzonych, wytworzonych pracą człowieka, a doskonalących ciało ludzkie przez jego opanowanie celem usprawnienia go w służbie dla kultury duchowej. Ojciec Felix Be Bednarski Sport i wychowanie w świetle etyki św. Tomasza Zachwino, Londyn, 1962. Dzisiaj sport powinien odrywać od telewizorów, pomagać walczyć z gnuśnością, lenistwem, ospałością. Wychowanie fizyczne ma także ważną rolę do spełnienia w kontekście zagro zagrożeń dla zdrowia wynikających ze swoistej np. mody na obżarstwo. Wielu pedagogów nie zdaje sobie sprawy z tych zagrożeń i kulturę fizyczną albo bagatelizuje, albo traktuje w kategoriach li tylko osiągnięć sportowych. Cnoty teologalne. O nich również należy wspomnieć, gdy mówimy o klasycznym ideale kształcenia. Klasycznym, czyli zachodnim ideale kształcenia. Szkoła nie powinna zaniedbywać religijnego wychowania młodzieży. Propagandowe slogany o neutralności światopoglądowej sprawiają, że wielu nauczycieli zachowuje się na lekcjach jak Ateiści, nauczając w oderwaniu od zasad wiary. Z kolei uczniowie często mają pogadliwy i zmanieryzowany z różnymi medialnymi sloganami stosunek do Kościoła. Kształtowanie wiary, nadziei i miłości jest zatem szczególnie utrudnione. Najczęściej praca nad cnotami teologicznymi ma miejsce na lekcjach religii. Uświadamianie młodzieży, czym jest wiara, nadzieja i miłość, musi odbywać się jednak w korelacji z innymi przedmiotami. Krytyka kościoła na lekcjach historii czy na języku polskim skutecznie rozbija pracę nad wychowaniem religijnym. Mądrość, wiedza, roztropność życiowa, silny i moralny charakter, patriotyzm, sprawność fizyczna, a nade wszystko żarliwa wiara w Boga i widzenie życia w kontekście wieczności, oto podstawowe cele wychowawcze Gwarantujące dojście do pełni człowieczeństwa, a także dające sprawności potrzebne do zdobywania wieczności. Tak w wielkim skrócie ma wyglądać klasyczny ideał wykształcenia. Ta klasyczność dotyczy nie tylko kultury starożytnej, ale także, jak wiadomo, ta kultura. Klasyczna grecka została dopełniona poprzez wkład chrześcijaństwa w rozwój klasycznej kultury zachodniej. W tym kontekście starałem się Państwu opowiadać o zachodnim tym ideale wykształcenia. Mam nadzieję, że te uwagi, jakie tutaj poczyniłem, tych kilka czy kilkanaście uwag, no może trochę więcej, sprawi, że. Natkną one Państwa do pewnych przemyśleń i w efekcie przekują się także na pewne konkretne działania wychowawcze. Tymczasem dziękuję za uwagę.